Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Zaczęliśmy drugą fazę Wielkiej Republiki w okrojonym składzie, w składzie ja i Rychu. No i tak też powoli kończymy tę drugą fazę, bo dzisiaj mówię do Was ja, czyli Hubert Spandowski i jest ze mną Marek Wyszyński. Rychu, witam cię bardzo serdecznie. Cześć! Cześć Mando! Witam wszystkich słuchających. Za kilka dni zakończy się w Polsce druga faza Wielkiej Republiki, czyli książek i komiksów wydawanych w ramach Gwiezdnych Wojen. Eee, tak naprawdę już niedługo rozpocznie się u nas trzecia faza, bo w marcu dostaniemy dwa komiksy od Egmontu, będzie to Marvel i manga, a w maju ruszy trzecia faza książkowa. Zostanie wydana książka dla dorosłych Oko ciemności. No to trzeba by tak nadrobić zaległości. Na szczęście te mamy niewielkie, bo jedną książkę mieliśmy w plecy, aczkolwiek czytaliśmy ją dosyć dawno. Ja czytałem ją w październiku, ty chyba kilka miesięcy wcześniej, więc będziemy się opierać na wspomnieniach. I dzisiaj porozmawiamy o drugiej dorosłej książce z drugiej fazy Wielkiej Republiki, czyli o Kataklizmie. Kataklizmie, który przeskoczyliśmy, bo razem z Jerem już nagraliśmy kolejną recenzję i ona już dawno była opublikowana, czyli dziecięca książka Misja na planetę X. No a teraz wypadałoby się w końcu rozliczyć z tą dorosłą książką, bo te dorosłe tak naprawdę zawsze e, otwierały i zamykały te najważniejsze wątki. No i zanim przejdziemy do fabuły, które jest tutaj dużo, bo to naprawdę jest multum bohaterów i bardzo dużo się dzieje, to dwa zdania wstępu. Kataklizm został napisany przez Lidię Kang, która ma jakieś tam mikro doświadczenie w Gwiezdnych Wojnach. Ona jest autorką opowiadania Prawa Ręka, która już też w Polsce była wydana w antologii z pewnego punktu widzenia Imperium Kontratakuje, czyli drugim tomie tej antologii. Ona mhm. napisała opowiadanie The Call of Coruscant, które znalazło się w antologii wprowadzającej do trzeciej fazy, pod tytułem The High Republic Tales of Light and Life. No i ta antologia póki co nie jest zapowiedziana w Polsce. Niestety, Wielka Republika druga faza, tak jak mówiliśmy, nieraz słabiej się sprzedawała, więc w tym roku dostaniemy trochę mniej Wielkiej Republiki i zbiorów opowiadań na razie one nie są brane pod uwagę, ale tak naprawdę analogiczne. Odbiór był przy pierwszej fazie i on też w Polsce się nie ukazał. No i Lidia Kang napisała też pięć opowiadań, nie wiem jakie to są długie teksty, które ukazały się w magazynie Star Wars Insider. W ramach takiej serii Tales from the Occlusion Zone to było coś do trzeciej fazy Wielkiej Republiki. Nie mam pojęcia, nie siedzę jeszcze w trzeciej fazie, jeszcze jej o niej nie myślę. No, i to tyle. My przechodzimy do kataklizmu. Tak jest. To co? Pewnie powinienem teraz zająć się streszczeniem fabuły. Powinieneś zająć się streszczeniem fabuły, ale nie będziemy streszczać całościowo fabuły, bo tak jak powiedziałem, tutaj tych wątków jest mnóstwo. Raczej będziemy sobie przez nią przejeżdżać, czyli kawałek po kawałku. Masz rację, skupię się na punkcie wyjścia, przy czym tak jak mówiłeś, no trochę czasu już minęło, kiedy czytaliśmy tę książkę, bo ja ją czytałem w zasadzie na premierę, i przeczytałem ją bardzo szybko, więc tu między nami nawet był tam rozjazd, ja nie wiem, to były dwa miesiące, czy coś takiego. Ale w, no tak jak powiedziałeś, te, tu się dzieje naprawdę mnóstwo, natomiast no, punktem wyjścia jest noc żalu, tak? czyli wydarzenie, o którym nieraz było już e, wspominane w, w ramach Wielkiej Republiki, e, pierwszej fazy, no bo druga faza jeszcze nie miała szansy do tego, do tego nawiązywać. E, do tego wydarzenia też nawiąza, nawiązywała niejako misja na planetę X, no bo te dwie książki się ze sobą przeplatają w kulminacyjnym momencie. I tutaj dowiadujemy się, czym ta Noc Żalu jest, czym była z punktu widzenia pierwszej fazy. I trochę, bo mówię trochę, bo szczerze mówiąc, ja tego nie do końca wyłapałem, skąd taka nie, niechęć do Jedi. Wśród mieszkańców Dalnych. A tak akurat jest mikroskopijnie zrobione, aczkolwiek no, ta noc żalu, to tutaj jest druga połowa tej książki, ale ja w sumie tak. bym chciał już na starcie zaznaczyć, bo myśmy kiedyś nagrywali chyba o drugim komiksie z drugiej fazy Wielkiej Republiki. Ty wtedy już czytałeś kataklizm i sygnalizowałeś, że to jest książka dość podobna formą do innych z drugiej fazy, czyli pierwsza tak. połowa niewiele się dzieje, w drugiej dzieje się multum. Trochę tak jest, ale ja po lekturze uważam, że to jest jednak inna książka od całej drugiej fazy, bo ta pierwsza połowa tutaj też się dzieje mnóstwo. Mhm. No Może inaczej, no, druga połowa to jest akcja, akcja i jeszcze raz akcja, natomiast w pierwszej połowie dostajemy podprowadzenie do tej akcji. No bo dla tych, którzy mieli okazję czytać albo słuchać bitwa o Jeddę, no to wiemy, że traktat pokojowy między aram a Aeronaut nie został podpisany. Natomiast ze względu na problemy komunikacyjne, tu problemy biorę w cudzysłów, no bo wiemy dobrze, że chodziło o sabotaż, tak naprawdę nikt o tym nie wie. No i wiemy, że cała Jedda zakończyła się absolutnie klęską i, i była dość tragicznym wydarzeniem e, i no dalej tak naprawdę śledzimy tutaj te machinacje knowania matki. A no, mi się wysyła. ten początek mm. nawet podoba, ci powiem, że ci bohaterowie nie wiedzą jeszcze, bo to jest taki mm -hmm. spokojny początek. Na Korucant nic nie wiedzą, zakładałem, że już traktat został podpisany, na Ejramie i e Eranochu nic nie wiedzą, a my wiemy, że tak nie jest, że to zaraz pierdyknie, nie? I tak naprawdę to się zaczyna od takiej... Mm, Jezu, słowo straciłem. No matka wysyła statek na Eirię, na księżyc pomiędzy tymi dwoma planetami mhm. i ten statek ma udawać awarię, ma mu wybuchnąć silnik, żeby zwrócił uwagę, no, kto go odnajdzie pierwszy, ma odnaleźć niby ukryte beczki z klatobakterią i tak naprawdę mamy skłócić znów Eiram i Eranoch. I to jest całkiem spokojne fajnie poprowadzone, bo gdy dochodzi do tej konfrontacji, no to nagle dochodzi też ta informacja z Jety, co się wydarzyło. Wszyscy się o tym dowiadują no i znów, no znów e, planety nie na długo zawiesiły broń. Od razu e, zaczynają rozwalać boje, żeby utrudnić komunikację e, przeciwnikom, ale tak naprawdę odcinają się też całkowicie od świata zewnętrznego. Ten konflikt wybucha na nowo i i tak naprawdę te dwie planety niemalże do końca książki nie wiedzą, co się dzieje równolegle w innych częściach galaktyki. Tak, no na samym końcu to się, to się zmienia i pewnie do tego, do tego nawiążemy, bo, no bo nie da rady inaczej. Natomiast, no tak jak powiedziałeś, no tutaj dochodzi do no W zasadzie mamy wręcz bitwę kosmiczną w tym momencie, jakąś tam małą, bo małą, ale trochę się w tym kosmosie strzelają. No i w całej tej sytuacji też mamy okazję obserwować zarówno księżniczkę Xiri, jak i Fantu, którzy, którzy są, są obecni na tym, na tym księżycu. I... To już to chyba możemy iść w lekkie, w lekkie spoilery. Tak, będziemy spoilerować, no, Fantu, żeby, bo jasne, Fantu zostaje, zostaje tak, Fantu zostaje ranny w trakcie tego zamieszania na, na Księżycu. Natomiast Xiri wraz z, już nie pamiętam kim dokładnie, postanawia wybrać się na dalne z misją, znaczy zostaje wysłana nadalne z misją Niepokojową, tylko dyplomatyczną. Bo oni Taką cały czas czują. Oficjalną misją. Nie? Tak, oficjalną, bo oni cały czas czują, że no matka czegoś chce, to porozmawiajmy z nią, spróbujmy. Całkiem urocze, ty. Bo, bo, bo po pierwsze w bitwie o Jetę, no już Jedi wzięli na celownik ścieżkę otwartej dłoni, ale to jest. A ja tu tutaj tego nie pierwsze takie mhm. Pierwsze takie obawy, bo ci dwa i te dwa mózgi, które przyleciały tym statkiem, żeby ten konflikt wywołać, to tam jest przecież tak kreskówkowa rozmowa z nimi, że ja tak jest. trochę miałem obawy o tę książkę. Bo tam y, przylatują Jedi i z nimi rozmawiają, i Xiri i inni tam rozmawiają, a oni... Y, Pluga Jedi, śli Jedi, moc będzie wolna. A tam ci hmm, to jest powiedzenie ścieżki otwartej dłoni, o którym słyszeliśmy. Czy wy jesteście ze ścieżki? Nie, nie, nie, nie, jesteśmy ze ścieżki. O, ale tutaj coś wygląda tak jak u nas w dzieciństwie nadalnie. Hmm, to wy pochodzicie z dalny? Nie, nie, nie, nie, nie pochodzimy. Zdalny była ścieżka. Od... I to jest po prostu jakbym z czytał, nie? Ten początek mnie naprawdę zaniepokoił, jak czytałem te, te dyskusje no, między tymi. Zwłaszcza, bohaterami. że takie dialogi są w misji na Planecie X. Nie, bo przecież tam mamy, już nie pamiętam, jednego z tych, z tych bohaterów, który jest ze ścieżki i tam takie dialogi widzimy, tam to dostajemy mniej więcej w takiej formie, a tam to jest jednak dziecięca książka, więc no. No, masz rację. To jest, jest takie uroczo-koślawe, koślawo-urocze, nie wiem, no zęby bolą, jak się to, jak się to czyta. No, w każdym razie nasi bohaterowie dochodzą do wniosku, że trzeba się wybrać z misją dyplomatyczną na nadalne. Tak jest. E, jed, Tak. Jedno. No i tam są i tam są Jedi przecież. Tak. Tam jest. Yy... E, Przez tam jest Oj, cały czas? Czy... My tutaj siedzimy na różne drużyny. Ksiri, właśnie ta misja oficjalna, to jest Ksiri, której towarzyszy dwoje Jedi. Mistrz Cheryl Roy i jego padawanka Enya Keen. I mhm. oni są po tym wybuchu właśnie wysłani z misją oficjalną. Natomiast no, szybko dowiadujemy się, że na statku ukrył się ranny Fantu, więc ich jest już więcej, ich jest czworo, ale to jest ta jedna drużyna. Zaraz będziemy tak. mówić, co te drużyny robią. Natomiast tak, równolegle tak. na nadalne udają się Jedi, e, Crichton Sun i aida Forte. E, oni zostają wysłani z dwójką ochroniarzy. E, niby nieistotnych, ale oni tutaj będą mieli e, interakcje z e, padawankom Jadl, nazywają się Prif Ilu, no i właśnie do nich dołącza, dołącza w trakcie yy, mistrzyni Jadl i jej padawanka Cipa, e, mhm. które... Ja cały czas nie wiem, czy tak mamy naprawdę. to czytać. Nikt nie wie, ale podejrzewam, że tłumaczka miała niezły ubaw, pisząc e, tę książkę po polsku, bo padawanka Cipa, Cipa, Cipa, czy jakbyśmy ją nie czytali, no są to żarty niższych lotów, ale niektóre zdania są tak skonstruowane, że ja się i tak kulałem ze śmiechu. No i tak naprawdę Jadl i Cipa dołączają do Kraytona i Ady i do tych dwóch ochroniarzy przypadkiem, bo oni najpierw polecieli na jetę i gdzieś tam się połączyli w trakcie i okazało się, że są blisko siebie, polecieli na dalne. A równolegle jest jeszcze trzecia grupa, która też finalnie trafia na Dalne, czyli e, Jela. Tak, Jela Taj z mistrzem Orinem Dragą, bo o ile dobrze pamiętam Orin jest mistrzem, ale poprawnie, jeśli, jeśli się mylę. Natomiast oni nie trafiają tam od razu i to nie jest super bezpośrednio, no. bo no, jak pamiętamy z, z konwergencji, w życiu, głowie i uczuciach Jelly dość mocno namieszał Axel Greylark, czyli syn pani kanclerz i mam wrażenie, przynajmniej tak, tak to zapamiętałem, Jela cały czas nie do końca wie, co o nim myśleć. Cały czas trochę... Czuję w nim dobro, chcę w nim widzieć dobro, nie wierzy, że to, co on zrobił, zrobił tylko z wyrachowania i powiem ci, że tu mam takie skojarzenie, bo właśnie wczoraj skończyłem z córką oglądać po raz kolejny Powrót Jedi. I tam cały czas, ojcze, czuję w tobie dobro występowało to mi się tak niesamowicie z tym kojarzyło. Wiadomo, no, że Axel nie jest Sitem, ale tu cały czas jednak ten wątek się przejawia. No ale przecież ty jesteś dobry, wcale nie jesteś taki zły. Oszukałeś mnie, ale może jednak wcale nie jesteś taki zły, może jednak jesteś dobry. I, i ten, to się tak mieli przez, przez całą książkę. W każdym razie e, lecą na planetę Piper, Jela i Orin, przesłuchać Axela. No i okazuje się, że Axel jest bardzo chory. Bardzo chory, więc... E, a jednocześnie, co oczywiście bierze dziele na, można powiedzieć, na litość, a jednocześnie dociera na ten piper informacja, że należy Axela przetransportować do więzienia o dużo mniejszym rygorze na korusant na albo w okolicach korusant. No tylko, że my już wiemy, że jest to spreparowana y, wiadomość tak. przez y, wyznawców ścieżki otwartej dłoni, przez dokładnie Binota Ulo, y, dawnego, no kreślę przyjaciela Aksela, bo my y, uczestniczymy jako czytelnicy w dyskusji dwóch kanclerzy i matka Axela sprzeciwia się temu. Mówi, że nie, mhm. wszyscy inni się zgadzają, ona nie wyraża na to zgody, no a wiadomość dwójka kanclerzy dociera do tego zakładu, do tego więzienia, no i Axel ma zostać przeniesiony. I w sumie od tego to się wszystko zaczyna, bo pozostałe drużyny równolegle udają się nadalne, ale jeszcze nie ma to aż takiego znaczenia. Ten wątek Axela tu jest bardzo istotny, więc na nim może bym się w sumie trochę skupił i go rozwinął, bo nawet Axel jest mhm. na okładce tej książki. E, tak jak mówisz, tu jest, tu są wahania, tu są zwroty akcji, trochę niby oszukiwanie czytelników, zaskoczenia dla bohaterów, na ile udane to już jest inna kwestia, ale mhm. mi się finalnie całościowo e, ta historia Aksela podobała, bo okej, okay, na samym początku, e, gdy my wiemy, że ktoś go odbił z tego więzienia, nie wiemy, czy on udawał te choroby, czy nie, ja przyznam, że ja się jednak dałem nabrać. E, nasi bohaterowie ja Gela, też. Gela powinniśmy czytać, bo tak to w audiobooku czytałem, no ale już okay. pal licho. E, transportują go i zostają zaatakowani przez statek. No i gdy ci e, źli wbijają na statek, ja mimo wszystko do końca nie wiedziałem, co zrobi Axel. Wiedziałem, że dla dobra książki on jednak chwyci, za broni i ucieknie. Bo na tym etapie on nie mógł pokazać, jestem dobry. To musiało raczej trwać. Na tym etapie on musiał uciec i to musiał być kolejny dramat Jelly, która mu zaufała po raz drugi i znów została oszukana. No i coś takiego mamy. Tylko, że potem do końca nie wiadomo, jak to się potoczy. Bo Axel... Robi rzeczy, z którymi się nie zgadza, ale jednak je robi. On w pewnym momencie strzela do statku Jelly i myśli, że go wysadził, że ją zabił, ale mamy zwrot akcji, nie? Psikus. Takich zwrotów mhm. akcji tu będziemy mieli dużo. Że rozdział się kończy, o, zginęła, nie żyje, Nata i nie żyje. A w następnym, to był inny statek. <śmiech> to nie nasz, my żyjemy, nie? Ehm, Axel zostaje zmuszony przez matkę, żeby... E przez matkę Tom ze ścieżki otwartej dłoni, żeby nadał wiadomość do własnej matki, do pani kanclerz i ściągnął ją na dalne. Aksel jako panią przemyca... kanclerz to należy tak. podkreślić, że pani kanclerz Greylark ma przylecieć nadalne. Tak, Axel Przemyca z jety, droidy egzekutory nadalne, bo nadalnie jak się okazuje to tam jest przygotowanie do wielkiej wojny, do wielkiej bitwy. No i Axel tak naprawdę bierze udział w pojmaniu Jelly i mistrza Orina i chociaż nie robi tego bezpośrednio, ale jest przy tym, gdy Binot uśmierca. Orina. I on nadal je, nie, nie zmienia strony, nadal jest tym złym. Więc kurczę, no ja na tym etapie myślałem, że już przekroczył te granice, że już ostatecznie mamy złego Axela i, i, no, i po tej stronie będziemy stać do końca. Ja nawet nie wiem, czy on jest tak na wskroś zły, no bo to jest chyba takie mocne on nie uproszczenie. On jest, jest wielokrotnie on jest że robi złe rzeczy. Tak. Bo nie, nikt cię nie prowadził, nie masz osoby, to, to sam Orin mu to chyba nawet mówił. Tak, i, i to on przechodzi na końcu tę te, te, yy, przemianę, można powiedzieć, pod wpływem tego wszystkiego, co się, co miał okazję obserwować, i pod wpływem tego, jak został finalnie potraktowany przez ścieżkę. No, ale jest przede wszystkim oportunistą, tak? On wykorzystuje każdą yy, okazję, żeby... No w tym Kiedyś to było wykorzystanie każdej okazji, żeby się zabawić, zarobić yy, i trochę uśmierzyć ten ból, który on tam czuł po, po śmierci ojca, o którym to było wspominane. Natomiast tutaj on wykorzystuje, wykorzystuje każdą możliwą okazję, żeby przeżyć. Przeżyć i uniknąć, uniknąć więzienia. Tak, no... Tak jak wspomniałeś, on robi rzeczy, na które nie ma już do końca ochoty tak i my to widzimy w tej, w tej drugiej części, że on zostaje zmuszany do pewnych, pewnych działań i przez swojego wydawałoby się przyjaciela Binota zaczyna być traktowany w którymś momencie po prostu jak, jak śmieć, jak mięso armatnie i zostaje rzucony. Dżadaj na pożarcie można powiedzieć, tak, przez, yy, przez binota. Tak? Dżadaj czy komukolwiek to tam przyjechał, przyleciał walczyć z, ze ścieżką. Znaczy Binot już po odbiciu go z więzienia już stawia sprawę jasno, nie? Bo Aksel jeszcze mhm. wtedy próbuje cwaniakować, akselować, być takim tam cwaniaczkiem, który sobie ugra co jego i wykorzysta sytuację jak się da, a Binot go tam stawia na ziemi, prostuje, pokazuje mu, gdzie jest jego miejsce w tym momencie. Zrobiłeś co zrobiłeś, podjąłeś decyzję, teraz będziesz yy, robił tak i tak. No i już, już tam on zostaje yy, postawiony do pionu, ale finalnie tak naprawdę, wieś, no jednak on w tym uczestniczy. Nie? Nawet jeśli tak. nie sam, chociaż akurat do statku Jelly strzela chyba on sam, to w tym uczestniczy, nie? jest świadkiem śmierci Orina, która jest chyba jedyną śmiercią taką, którą widzimy na ekranie, dramatyczną, smutną e, mm -hmm. i to on zabija, no, no, nie bezpośrednio, nie swoją ręką, ale jest przy tym. Nie? A tak. przemianę przechodzi też nie na skutek swoich własnych przemyśleń, tylko po naprawdę fantastycznej scenie, gdy jego własna matka, kanclerz Greylark, odpowiada mu na wezwanie do nadalne, która kończy się naprawdę bardzo fajnym twistem, gdy pani kanclerz rezygnuje z tej funkcji. I w tym momencie matka, ale matka ta ze ścieżki, szefowa ścieżki, pierwszy raz idzie coś nie po jej myśli. Ona pierwszy raz odsłania twarz, ona pierwszy raz pokazuje prawdziwe emocje, jest zła, zaczyna krzyczeć, jest nerwowa, coś poszło nie po jej myśli, jakiś element jej planu, którego nadal nie do końca rozumiemy, się nie udał. No i w tym momencie Axel zostaje w zasadzie zdegradowany do takiego pionka. W jakichś tam mhm. szmatach ma wziąć kij i iść walczyć z Jedi, nie? Ma być tym, tym pierwszym rzutem, który wybiegnie podczas nocy żalu i on no, po, no, w tym momencie zmienia stronę. To, to, to nie jest zbyt y, takie, wiesz, wzniosłe i przemyślane. To jest po prostu, no, dotarł do dna, to się od niego odbił, nie? Ale mimo wszystko, jak on przeszedł na tę dobrą stronę, jak zaczyna pomagać, jak y, ratuje tak naprawdę dżelę, jak dołącza do matki i w ogóle te relacje z matką, kurde, to naprawdę było fajnie napisane. Matka, która zrezygnowała z wszystkiego, ostatecznie dla syna. Ta historia rodzinna jednak dużo miejsca zajmowała, nie? No i finalnie tak. to, że on okazał skruchę, że on sam e, oddał się władzom, e, odsiedzi swój wyrok i zobaczymy, co z tego będzie. No tak. No i jeszcze jest jedna y, scena, bo no Axel jest niesamowicie zżyty ze swoim droidem, tak? E, QN1 i... Binot go niszczy. Nie? To też jest taka... taka no, zabija. coś no, tak no. Zabija, niszczy. No to jest coś niesamowicie też takiego łamiącego dla, e, dla, dla młodego grejlarka. Tak, że, że stworzenie, które on miał za najbliższego, w zasadzie jedynego przyjaciela, nie? zostaje na jego oczach y, z, z, zniszczone. Tak? Które on myślał, że już stracił, nie? Bo tak. ta... Jela go odbudowała i tak naprawdę przywiozła go do tego zakładu na Piperze, gdy go uwalniali. Mm -hmm. Tak się zastanawiam, czy powinniśmy teraz przejść do ścieżki zamkniętej pięści. Eee, czy to jeszcze za wcześnie? No bo mamy już w zasadzie tych wszystkich naszych Jedi na, na dalnie. Tak? I zapada zmrok. Znaczy poczekaj, jeszcze zanim do tego przejdziesz dwa zmrok. zdania, bo tak jak y -hmm. powiedziałem, mamy te dwie drużyny i one docierają e, równolegle, niezależnie na, na Dalmy. I e, każda z nich robi co innego. Nie? To nie są aż tak istotne wątki na tym etapie. E, bo tak jak mówiliśmy, księżniczka Xiri, yy, Fantu, Charel Roy i Enia, oni jadą w tej misji niby oficjalnej i teoretycznie oficjalnie tak. są traktowani, więc muszą oddać swój miecz, muszą tam są, są trochę poniżani, taki jest odgrywany teatrzyk, który tak, tak naprawdę oddaje szybko... oddaje swój y, kryształ kajber, przez co w momencie, w którym wybucha bitwa, zaczynają bez miecza i dość, dość spory czas musi sobie radzić y, bez miecza, no i cierpi z tego powodu, no bo miecz jest nieodzownym atrybutem Jedi, tak? O czym No i też sam kryształ, nie? Mówią. Wybrał tak. ją. To jest cały, cały proces, cały rytuał e, związania się z kryształem Kyber, nie? Natomiast ta mm -hmm. druga drużyna Krypton Sun, Aida Forte, mistrzyni Jadl i jej padawanka Cipa i ochroniarze PRIF ILU oni trafiają wcześniej na dalne i oni tam infi infiltrują dalne. I to był drugi moment, gdzie ja tak sobie pomyślałem o Jezus Maria, bo, bo mają plan, że zakoszą, e, nie wiem, pranie, ubranie e, członków ścieżki ubiorą się i będą udawać, gdzie jadl no, jest jednak dość charakterystyczną postacią. Podejrzewam, no jedną że... Jedną z dwóch, tak? No, <śmiech> w galaktyce, Podejrzewam, że nawet jeśli ścieżka otwartej dłoni e, liczy dużo członków, to mimo wszystko jest na tyle rozpoznawalna, że ktoś by się skaptał, Ej, a co tu się dzieje? Nie? E, oni Dokładnie. też się zresztą rozdzielają, bo Creighton Sun i Aida Forte idą do podziemi, no i tam pierwszy raz w tej książce pojawia się bezimienny niwelator, bo matka prowadzi testy na e, użytkownikach mocy. Tak, wrażliwych na Jadl... moc. Członkach ścieżki. No, no i oni też tam odkrywają mhm. bardzo duże złoża tej klatobakterii, czyli ta, te kilka beczek, które były wysłane na księżyc, to było nic. Tutaj szykujemy się do prawdziwej wojny. To, co mówiłem, jest mnóstwo e, bakterii i mnóstwo droidów egzekutorów. No a Jadl i Cipa mm, odkrywają, że no, matka jest przebiegła i wyrachowana i zostawiła starców na powierzchni, żeby to oni przyjęli pierwsze uderzenia ataku i żeby potem można było zwalić to na Jedi. No a wtedy to wszystko wybucha, nie? No gdy te trzy drużyny plus jeszcze za chwilę kolejne lądują nadalnie, no to zaczyna się noc żalu i po prostu główno trafia w wiatrak, nie? No tak, bo okazuje się, że w tych... No to o czym już zresztą mówiłeś wcześniej, tak? W skrzyniach teoretycznie z ryżem, które były, były transportowane na, na dalne, zamiast ryżu, znajdują się droidy bojowe i mamy do czynienia z... Wydaje mi się, że przynajmniej dwoma bezimiennymi. E, czy, czy niwelatorami, wiadomo już, już Na kiedyś... Na pewno to, jest ich tam... kilka, tak. Tak, tak, tak, tak. tak. Jest, jest ich trochę, więc no, nasi Jedi muszą się mierzyć raz, że z przeważającymi siłami e, wroga, no bo mamy tutaj zarówno członków ścieżki, którzy chcą walczyć e, i walczą, co prawda, no, brakuje im sprzętu, uzbrojenia i tak dalej, wyszkolenia, natomiast są ci... E, członkowie ścieżki zamkniętej dłoni, tak, bo to jest takie zamkniętej, komando, pięści. zamkniętej pięści, przepraszam. To jest takie komando można powiedzieć dla ścieżki otwartej dłoni. Eee, taka, taka można powiedzieć Dzień. podorganizacja typowo bojowa. Mamy te, e, te skrzynie pełne droidów no i mamy tych biegających po, po planecie czy w zasadzie po tych korytarzach ścieżki, bo to wszystko się dzieje w jednak na dość, powiedzmy, ograniczonej przestrzeni. E, mamy mnóstwo tych, y, ty, tych przeciwników, a naszych Jedi jest tak naprawdę na tę chwilę kilkoro. Ich tam później przybywa trochę więcej, ale tu mamy szóstkę Jedi, z czego dwójka to są y, padałanki. No, i... jedna to dziecko, nie? Cipa to tak. dziecko. Ona tam cały to czas. Tak, ona jest, jest młodzikiem, dokładnie. Aczkolwiek, dokładnie, jak odkrywa, że potrafi walczyć mocą, to walczy tą mocą i odrzuca e, przeciwników, nie? Ciska tak. nimi. E, ciska cały czas, jadł, próbuje gdzieś ją tam chronić, natomiast w którymś momencie trochę odpuszcza. Tak? W którym momencie widzi, że ona. Ona sobie po prostu radzi, bo cały czas czuje się za nią ekstremalnie odpowiedzialna i uważa, że ona powinna tylko patrzeć. Tak? I to jest takie, trochę nie biegaj, bo się spocisz, nie? Rodzicielskie. E, więc, więc to gdzieś tam przechodzi, przechodzą te przemiany. No, mamy jeszcze Xiri i Fantu, którzy też są, jakby mają swoją rolę, którą odgrywają w tym, w tym wszystkim. No bo próbują walczyć, ale tak naprawdę koncentrują się przede wszystkim na no jakiejś możliwości sprowadzenia pomocy, czy dania sygnału na zewnątrz, że coś się, coś się na tej planecie dzieje. Eee, mamy kanclerz Greylark, która przylatuje z Jodą na planetę, eee, w, którymś, w którymś momencie, w zasadzie to już pod koniec można powiedzieć, całej bitwy. No i dzieje się. Dzieje się, bo tu, w, tak jak mówiliśmy, mamy tych grup kilka, co, co rozdział skaczemy do, albo nawet i częściej, Skaczemy do sytuacji, w której są poszczególne grupki bohaterów, i dla wszystkich z nich to zaczyna wyglądać coraz gorzej, ze sceny na scenę. Wydaje mi się, że odnoszą jakiś, jakiś lekki triumf, po czym się okazuje, że tych przeciwników jest, jest dużo więcej, niż im się na początkowo wydawało. Na przykład albo pojawiają się ci bezimienni i, i ci nasi bohaterowie są paraliżowani. Zresztą tu chyba jedna albo dwie postaci giną właśnie ze względu na Czyli znaczy, ginie e, chyba więcej, ale z tych głównych postaci Charles Railroy chyba zginął właśnie przez bezimiennego, aczkolwiek odnaleziono jego ciało po prostu, to jest śmierć poza kadrem. E, tak jak mówisz, tak jest, e, mamy chaos, jeden wielki chaos, bo na początku oni próbują dostać się do statku, e, przynajmniej Jadl, ten statek zostaje zniszczony. Za chwilę skapnęli się, że jest kolejny statek. Jemu może udało się wzlecieć, ale też zostaje zniszczony. Więc te, te kilka osób, kilku Jedi zostaje na planecie i oni walczą i walczą na w różnych frontach z różnym przeciwnikiem i faktycznie coraz bardziej są zmęczeni, coraz bardziej podupadają. Aczkolwiek to jest ten moment, który mnie trochę bawił, bo ja nie rozumiałem tego planu, co my tu chcemy osiągnąć, bo okej, okay, dobra, ci Jedi, może by zostali zabici. Kilku z nich ostatecznie zginęło, ale nawet jeśli by zostali zabici, to ilu ich tam było? Sześciu? Ośmiu? A ilu członków ścieżki zginęło? Mam wrażenie, że setki albo, albo i więcej, bo tam po prostu armie nacierały, a oni dziesiątkami ich wybijali, nie? A oni krzyczeli, to jest ta noc, noc, która zostanie zapamiętana jako pogrom Jedi, nie? No jaki pogrom, nie? Przecież dzień później nawet jeżeli wcześniej nie połączymy się z resztą galaktyki, to w końcu reszta galaktyki się dowie, nie? I setki Jedi i, i żołnierzy Republiki przyjadą i, z, i ścieżka nie ma nic do gadania już w tym momencie, nie? A to, że trzech czy pięciu Jedi zginie, to nie, nie, nie można tu mówić o pogromie, no ale to patrząc na plan matki jest to yy, dziwne, a sama walka jest jak najbardziej fajna, nie? Aczkolwiek, co też istotne, to jest chyba trochę plan B matki. Bo ja nie wiem, co ona chciała zrobić z tymi droidami, z, tym, z tą bakterią pewnie. Ona chciała przede wszystkim wziąć jako zakładniczkę e, no, panią no. kanclerz, tak? To o to chodziło. No. Miała wziąć ją jako zakładniczkę, mieć wtedy kartę przetargową względem Republiki, żeby zrobić cokolwiek, tak? Nawet nie Bo... tyle ona chciała chyba jako zakładniczkę, ona chciała ją jakoś przekonać, żeby ta działała dla niej, yy, zmusić ją do tego chyba, nie wiem, grunt, że to nie wyszło. I to sprawiło, że ten plan przestał mieć znaczenie dla matki. Bo ta książka trochę się różni od, od chociażby Gasnącej Gwiazdy. Gasnąca Gwiazda całkowicie zakończyła nam e, pierwszą fazę e, z lukami. Ale takimi lukami, że wiesz, nie wiedzieliśmy jak doleciały statki tam, które im pomogły albo co się działo w drugiej połowie spadającej latarni. A tu jest trochę inaczej, bo tutaj mm, mhm. kataklizm kończy nam e, bardzo dużo, ale matka po tej e, po, tej, po tym fiasku z, kan, z panią kanclerz, ona opuszcza Dalne i tak naprawdę schodzi z planszy. Jej już tu nie ma więcej. Ona przekazuje dowództwo Binotowi, mówi, że o, to mam ścieżki, masz walczyć, ale ona sama ma to w dupie. Jej już tutaj nie ma. My nie wiemy, co ona dalej planuje. Realizuje pewnie jakiś drugi plan, jakiś, jakąś inną odnogę swojego planu. Eee, ten cały projekt Dalna spisała już na straty i podejrzewam, że ścieżka zdrady, która, ścieżka zemsty, która za chwilę wyjdzie, no, będzie też taką kończącą książką, która nam opisze z kolei już dokładnie matkę i mardę, nie? No z tego, co kojarzę z jakichś tam no wycinków, które miałem okazję gdzieś tam w internecie przeczytać, to ona się koncentruje przede wszystkim na, na relacji mardy i matki I, i tym, czy marda matkę przejrzy w końcu, czy nie, tak? Jako ta idealistka którą mieliśmy okazję poznać, więc to jest chyba to i tam pewnie nawet nie będziemy za bardzo obserwowali Jedi i, i całej reszty, tylko będziemy się faktycznie obracać wokół, wokół ścieżki, więc z perspektywy Republiki, z perspektywy Jedi jeszcze patrząc na ten epilog czy ten ostatni rozdział z którym się tutaj e, mamy okazję tam zapoznać mam nadzieję, że zaraz do niego przejdziemy e, to to już jest zamknięta historia to, to już jest zamknięta mm. historia, tu nie ma już nic do dodania, wydawałoby się. Tak? I to, co będziemy widzieli w ścieżce, to już jest raczej mm, tylko, i psz, y, tylko i wyłącznie historia właśnie y, ścieżki otwartej dłoni. A tutaj, y, no nie wiem, w którym momencie my teraz jesteśmy, bo faktycznie tu się jesteśmy dzieje bardzo dużo. w momencie jednego wielkiego chaosu. Ja ci powiem, że mi się tę drugą połowę y, mimo wszystko czytało trochę gorzej. Tak jak zazwyczaj, gdy w tej drugiej fazie jak, jak rusza, jak jest to bum i zaczyna się, to no to się zaczyna. Tak tutaj mi tę pierwszą połowę się czytał całkiem nieźle w porównaniu do takiej ścieżki zdrady, gdzie tam się nic nie działo, nic absolutnie. nie. E, to tutaj w tej pierwszej połowie się dzieje, to są wydarzenia może bez znaczenia, ale to się czyta szybko i dobrze, a w tej drugiej jest... jest... Po prostu chaos, jedni skaczą, walczą, to jest wszystko po ciemku. No i w głowie ja też miałem raczej ciemne sceny. Bitwa, walka, podziemia, bezimienni, yy, ścieżka zamkniętej pięści, y, droidy. Jedni z drugimi walczą. i, co, i to, Tylko że, żeby było jasne, to też ma fajne tutaj rozwiązania. Bo ci nasi Jedi są naprawdę coraz bardziej zmęczeni. Oni przeskakują od jednych do drugich. Eee, mamy pomoc... Bo tak jak ląduje była kanclerz, już Greylark, to są naprawdę fajne sceny, jak ona wtedy odnajduje się z synem i z Gelą i lecą, i szukają Binota, i szukają tych y, y, główne głowy ścieżki, fajne rzeczy. Mamy bardzo fajny, bardzo mi się podobał przylot Eiramu i Eranocha, bo równolegle kanclerz Molo, który jest na chyba Eiramie, sam postanawia naprawić boje. No i mm -hmm. oni dostają informacje od e, Xiri i Fantu, którzy tak naprawdę już mają umrzeć, bo im się zepsuł hipernapęd, oni się tam zaczynają. Tak, zaraz im się rozmaśla. skończy tlen na statku i to no, już, już koniec. koniec ale wyznają sobie miłość, że to nie jest tylko związek y, polityczny, ale oni się naprawdę kochają, co też jest w sumie spoko, bo, bo te postaci pomimo dwóch książek tylko już trochę przeszły, ale jak wspólne siły, ej, Ramu, i Ranocha nadlatują nadalne, to jest takie, że ja tak, tak poczułem takie, ach, jak w filmie takie. Y, było fajne. Natomiast mhm. e, e, autorka stosuje w końcówce dużo takich zabiegów, że ktoś umarł. Tak jak wcześniej mówiłem o Jeli, że wysadzili jej statek, tak tutaj to już jest tak bardziej, że ci Jedi już podupadają, już klęczy na kolanach, padawanka widzi swojego mistrza, krzyczy, biegnie do niego, pomaga mu. Ale ona sama też zaczyna już podupadać i mamy kilka takich udawanych śmierci na zasadzie, mhm. że, że już w zasadzie koń, kończy się rozdział i my zakładamy dobra. Te postaci umarły. Następnie się zaczyna, o, jeszcze jednak znalazła trochę siły w sobie, albo ktoś mówi, że jeszcze oddycha, nie, i tak dalej. Jest to spoko, ale, ale trochę się no tu Ale bawi. to jest co ostatnie... rozdział. To jest, to jest, co no. rozdział? Mamy taki cliffhanger. O, zginął, tak? Ktoś mu strzela w głowę, ale jednak chybianie, bo to mniej więcej są tego typu sytuacje. No sama Jela ginie w tej książce dwa czy trzy razy, nie? Dwa no, na bo pewno. Bo w finale całkowicie <laughs> zostaje przysypana, bo mamy ten, ten wąt, ten motyw, który rozpoczął mm, Mangę. To mangę przeszłość, gdzie tam mhm. woda wyciekała z góry, gdzie kończyła się noc żalu, to ona jest właśnie w tych kanałach, nie I ją przygniata ziemia. No ale jest joda i joda wyczuwają, i joda macha rękoma, i wielkość nie ma znaczenia. On tam ją wykopuje mocą spod tej ziemi, więc jednak przeżyła, chociaż zginęła. Nie? Tak. E, tak. No i tak naprawdę tam ginie troje Jedi. Licząc e, orina, który zginął wcześniej troje imiennych, bo bez imiennych w sensie takich no-name'ów ginie więcej, ale mm -hmm. tych, których nie znamy ginie troje i na przykład mamy coś takiego, że śmierć Kraytona i Ady, to, to, jest, to jest taka sinusoida, takie zwodzenie. Najpierw sugerują, że Krayton zginął i Aida do niego biegnie i zaczyna walczyć, ale też opada z sił i sugerują, tak. że Aida zginęła, ale za chwilę gdy dociera tam, docierają odsiecz, to mówią e, Aida oddycha, nie? Aida oddycha wziąć ją na statek, a potem po wszystkim już jak są na fregacie medycznej, no to Creighton się budzi i zaczyna tak, wołać Aidy i zdaje się, sobie sprawę, że nie czuje jej w mocy, nie? Także to jest tak. takie żonglowanie, aczkolwiek nadal smutne, no, no mistrz się budzi i nie, i nie czuje swojej e, padawanki. E, tak, no, zwłaszcza, że ich relacja, tak na... bardzo fajnie była ich relacja pokazana w y... Bitwie o Jeddę, nie? Bo przecież oni tam no. odgrywali całkiem sporą rolę, i Aida była taką, no taką postacią, którą się z miejsca lubiło, nie? W, Jakby mm -hmm. w, i w bitwie O'Dredzie, i tutaj, więc. No więc to kopię, tak? No bo mamy tego Orina, którego śmierć jest bardzo taka. Ona jest pokazana, to co już mówiłeś wcześniej. Ona, jest, ona jako no jedyna, jedyna jest pokazana. tutaj pokazana. No. Bo, bo e. Char R Ril Roy i jego ciało zostaje odnalezione i jest popielone. A Aida Forte no, dowiadujemy się na fregacie medycznej, że nie przeżyła, nie ma jej na liście. Mhm. Więc no bo to, to, to takie droczenie się trochę z czytelnikiem. Nie? To, co tutaj na, na co sobie Lydia Kang pozwoliła, to jest takie, takie, takie droczenie się, takie cliffhangery, mówię po prostu, z cięciem na reklamy, nie? Jak, w, jak w serialach telewizyjnych. Ale, no ale finalnie ta noc żalu się kończy. Tak? Finalnie ta noc żalu się kończy. Yy, mamy te ofiary po, po stronie Jedi, ale ścieżki nie ma. Ścieżka nadal nie przestaje... Przestaje istnieć. Axel i Jella przeżywają. I później akcja no przenosi się na Coruscant, takie, tak, tak? Zanim przejdziemy do tego złego, do tej złej rzeczy, o której za chwilę pogadamy, mamy całkiem fajną. Bo mamy te pożegnania na tej fregacie medycznej, wiesz, relacje Axel-matka, jego matka, nie? Pani była mhm. kanclerz, które są naprawdę fajnie napisane. I mi się to podoba. Mamy axel Jelak, co też jest spoko. Może trochę za dużo zawirowań, ale jest okej okay jak dla mnie. No i właśnie to oddanie się Axela. No a potem mamy tą ceremonię w Świątyni Jedi, ceremonie pożegnania poległych, których, no my żegnamy tutaj, oni żegnają tylko tą trójkę, tą trójkę, którą my znamy z imion, a to, że ich zginęło więcej tam na dżecie, na, na dalnie, to jest nieważne, także to trochę głupie, nie? Mamy ten kajberowy łuk, gdzie umieszczone zostaną dwa ich kryształy, kryształy tak. i tylko Enia zabiera kryształ mistrza Roja, bo ona tego swojego się pozbyła nie? i podczas bitwy y, złapała po śmierci roja jego miecz i nawiązała więź z jego kryształem, co jest całkiem spoko. E, tak, bardzo no, fajne. No. Także te, te pożegnania, te, te rozstania, to jest całkiem fajne zakończenie, no ale niestety mamy jedną scenę w archiwum Świątyni Jedi. Która po prostu kładzie całą drugą fazę na Rej e, Sorry, ja już no gadaliśmy o tym w, w nie wiem, czy my gadaliśmy o tym jakoś mocno przy ścieżce, na pewno gadaliśmy. rozmawialiśmy o tym z Jerrym. Trochę. W każdym razie mamy w ostatniej scenie mm, rozmowę między Jodą a Creightonem na temat tego, że jest jakieś nieznane zagrożenie dla mocy, jest coś, co pozbawia użytkowników mocy kontaktu z nią, więc nie mówmy o tym nikomu, kurtyna. E, przy czym no oprócz tych to... dwóch panów y, o, tych, o, tych, o tym, że takie stworzenia istnieją, o tym, że jest coś, co odcina użytkowników od mocy, wie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób, które się przewijały przez całą drugą fazę. Coś, nie? co ich I, zabija, i... bo samo odcięcie tak. to jeszcze by było nic. nie? Coś, co ich Ale tak, wrzuca do jakiegoś, jakiejś krainy strachu i spopiela. Nie? E, tak, więc panowie postanawiają nik y, nikomu o tym nie mówić, chociaż i tak wszyscy o tym wiedzą. I tutaj zachodziliśmy w głowę co się dzieje, o co chodzi. Nie wiemy. No wiadomo, że to jest wytłumaczenie tego, że w trzeciej, w pierwszej fazie nikt nie wiedział o tym, e, co się dzieje. A jody akurat w pierwszej fazie nie, nie ma. No. On to się pojawia dopiero w ostatniej scenie. Nie, nie ma. Tak, no. No, bo, bo musi wyskoczyć z no, domyślamy się, że joda, który się pojawia na sam koniec, wraz z postacią w bandażach, e, którą on tam przyprowadza. Z pierwszej prawda, fazy. Tak, tak, to też jedna z ostatnich scen, jeśli nie ostatnia scena, nie? Chociaż nie ostatnia mm -hmm. scena, to chyba było przeniesienie akcji do Marchiona, ale to, co znowu z punktu widzenia Jedi, Yoda i ta postać w bandażach, no wiadomo, są odpowiedzią na, raczej na te pytanie w, odnośnie bezimiennych. I, no ale to co, je, to, co się dzieje tutaj, to jest po prostu komedia. Ja nie wiem, dlaczego ona to napisała, nie wiem, kto jej na to pozwolił. To jest kretyńskie od początku ale do końca, to... na tych całych dwóch stronach. To nie jest tylko jej wina, to jest wina zaplanowania całości, bo tak, jeżeli tak, tak. przypadkiem nie pamiętacie albo nie czytacie, a mimo wszystko nas słuchacie, no to pierwsza faza rozgrywa się 150 lat później i w pierwszej fazie bezimienni niwelatory Atakują Jedi, a nikt absolutnie w galaktyce nie wie o co chodzi. To jest stopniowo pokazywane. Najpierw jeden mistrz został spopielony, nikt nigdy z czymś takim się nie spotkał nie za 150 lat. Natomiast później napisali drugą fazę, w której ci bezimienni są dość mocno wykorzystywani i zabijają Jedi na potęgę. I wszyscy Jedi się z tym spotkali. A w finale, w dzisiejszej książce, którą omawiamy, podczas bitwy, no to cała masa Jedi, która znajdowała się na Dalnie, widziała ich, Ginię widziała jak ten działają. Sposób, no. Widziała testy, które przeprowadza matka na użytkownikach mocy i tak dalej, i tak dalej. No to Joda stwierdza z Creightonem, że jeżeli my o tym powiemy innym, to będzie panika. A i tak nie wiemy, gdzie oni są, więc może sami się dowiemy, a do tego czasu nie informujmy nikogo, nie zapisujmy tej informacji w archiwach, nikt, nikt nie wie. To jest tak głupie i tak tanie wyjaśnienie. Aczkolwiek lepszego tu się nie dało zrobić. Umówmy się, to po prostu drugą fazę całą trzeba było lepiej napisać, nie? E, no, a, a, a plan musiał być dużo wcześniejszy na to, bo to, że Jody nie ma w pierwszej fazie, no zostało to napisane dwa lata wcześniej, nie? A teraz wiemy, czemu go nie ma, bo scenariusz wymaga, żeby go tam nie było. Więc on po prostu znika, no? bo gdyby on był, to przez całą pierwszą fazę nie byłoby tego podcho tych podchodów, tego zastanawiania się i tego powolnego odkrywania kart, bo Joda o wszystkim wie, nie? No, a tutaj pamiętajcie, że równolegle zaraz w... po nocy żalu jest manga, w której w ogóle śledztwo prowadzi inny jeszcze Jedi szukając bezimiennych, także, a, a z kolei z misji na planecie X się dowiadujemy, że nawet dzieci w piaskownicy o tych bezimiennych gadają, nie? Dokładnie, dokładnie, no tak jak mówiliśmy, że ta przeszłość jest prawdopodobnie kluczowym komiksem i jest najważniejszą częścią tej tej drugiej fazy i chyba tak faktycznie jest, tak? No bo tam mamy e, tam mamy to ten, ten dziennik, jak się nazywał? Azlin? Uuu, nie, nie pamiętam, Ale no, wiesz o kogo chodzi, o tego młodego, no tak, tak, młodego tak. Jedi, który finalnie gdzieś tam znika, tak? Ale no on jest jakby faktycznie dotknięty tą klątwą tych bezimiennych, y, y, ale, ale no raczej u niego to się objawia szaleństwem, tak? Nie ma jeszcze tego, e, tego cięcia od mocy, nie ma tej tego, tego spopielenia, ale tam mamy ten wątek pociągnięty, no więc wiadomo, że w jakiś sposób to się będzie musiało gdzieś tam w tej trzeciej fazie jedno z drugim powiązać prawdopodobnie, natomiast no tutaj mówię, to po prostu no absolutnie wszyscy wiedzą, natomiast my już nie dostaniemy tych bohaterów, no chyba, że wszyscy zdrady ich wszystkich po prostu zabiją. nie? Bo mówię, to jest cała masa, tona bohaterów po stronie tej dobrej, po stronie Jedi, która o tym wie, więc mówię, albo ich teraz wszystkich będą musieli wyciąć po prostu, albo no, przyjmiemy, dobra, no taką głupotę napisali, tak się zapędzili w kozi róg, nad pierwszą fazą może ktoś czuwał całościowo, nad drugą trochę przestał, bo druga jest zapchaj dziurą, tak i teraz w trzeciej to może znowu się zacznie składać do kupy. No więc, więc to... Czy znaczy, wiesz, no wiesz, ci bohaterowie wiedzą, ale wiedzą tak bardzo... Wiedzą, że coś jest. Wiedzą, że jest jakieś zagrożenie. Wiedzą, jak ono oddziałowuje. Ale jeżeli ścieżka zdrady zamknie temat i na 150 lat znikną ci bezimienni, no to ci bohaterowie raczej też o tym zapomną. To jedynie w archiwach by mogło zostać zapiski jakieś, a Joda i Creighton stwierdzili, że one nie zostaną tam umieszczone. Bo tak, bo bez sensu, bo scenariusz, no. kompletnie to jest Absurdalne, nie? No. Czyha na was wielkie zagrożenie. Hm, co zrobić? No, a wiem, nie powiemy wam o tym. Nie? No, no, no. No, to najgłupsza decyzja, jaką można zrobić, więc to, to, to, i, to na ślinę i taśmę klejącą starą klei to, że, że potem w pierwszej fazie mogą o tym nie wiedzieć. No bo już No bo cała ścieżka jest znika, nic, cała ścieżka mhm. znika przecież na te 150 lat. O tym, o tym wiemy raczej, tak? że no, oni w tamtej chwili są na tym elektrycznym spojrzeniu. Ale przecież w momencie, w którym pojawiają się Nichilowie, nikt nie kojarzy ścieżki, nikt tego nie pamięta, więc zniknęła informacja z jednej strony o, o bezimiennych, ale o ścieżce też nikt tam nie myśli. Jakby w ogóle nie ma tego połączenia faktów, więc, więc widać, że ta ścieżka musiała jednak gdzieś tam się zaszyć. Może nie na całe 150 lat, ale 130. Natomiast no jest to, no bo final, domyślamy się raczej, że ścieżka jest czymś, co się finalnie przerodzi. W w nichilów w taki czy, czy inny sposób. Więc, więc mówię, no to raczej oni się gdzieś zaszywają na tych zewnętrznych rubieżach i, i stamtąd po prostu w którymś momencie przyjdą, tak? I dlatego też to znika to zainteresowanie. To śledztwo schodzi na drugi plan. No nie wiem, znowu zaczynamy już w tym momencie troszeczkę tłumaczyć twórców, no ale y, można to w jakiś sposób tam skleić na, na ślinę i taśmę klejącą że no w sumie to, a, a może nawet i badali, ale nic nie wybadali, bo nic nie było. i Temat zamknięty, nie? No zobaczymy, jak to będzie dalej pisane. No takie coś dostaliśmy, bierzemy to na klatę. Na sam koniec mamy jeszcze ceremonię na księżycu Eir Eiri, i ostatecznie traktat pokojowy między Eiramem a Eranochem. I na tym kończymy tę część drugiej fazy. To już nasze kolejne zakończenie drugiej fazy, jeszcze jedno przed nami. I powiem ci, że no, no to wytłumaczenie na koniec, dobra, to psuje, to daje niesmak. Ale z drugiej strony ja nie spodziewałem się nic lepszego, bo tu nic lepszego nie dało się zrobić. Natomiast mm -hmm. sama książka, Kataklizm, mnie się ją czytało bardzo dobrze. Bardzo mi się podobała ta książka. Mnie też. My się tutaj troszeczkę różnimy w tym odbiorze, bo mnie bardziej siadła chyba druga połowa i ta bitwa i ten, i ten chaos, a miałem wrażenie, że w tej pierwszej to się niewiele dzieje. No po prostu wszyscy bohaterowie muszą się znaleźć w jednym i tym samym miejscu. Ty mówisz, że tobie się mniej męcząco w każdym razie czytało tę te, te pierwszą część, ale tak, jak najbardziej, jak najbardziej mi się mi się podoba. Yy... No na pewno jest lepsza, nie wiem czy jest lepsza, jest. Le lepsza chyba od tej poprzedniej dorosłej książki. Od konwergencji tak, ale tamta była nędznie napisana, tamta była tak. bardzo źle napisana i tak, jest lepsza, no musi być lepsza, no kurde, to jest wielki finał, nie? Ale całościowo, wiesz, my narzekaliśmy w tej drugiej fazie, że co książka to nowi bohaterowie, że tak trochę nie ma się z kim zżyć, że albo jak ktoś się pojawi nowy, to ginie, albo znów się ktoś pojawia nowy. A tutaj w sumie te trzy książki, konwergencja, bitwa o Dżetę i kataklizm, no, jakoś tam zbudowały jakąś część postaci. Także mhm. finalnie można było inkibicować i nawet czuć jakiś tam smutek podczas e, ich e, e, ewentualnej śmierci, albo mylenia nam, mydlenia nam oczu, że właśnie umierają no może nie aż tak jak wiesz, jakbyś miał taką dużą fazę jak pierwsza ale bardzo dobrze, że ta druga już się zamyka bardzo dobrze, że ona jest krótka no ale finalnie naprawdę mi się podobało i teraz ją sobie dzisiaj kartkowałem tak dość dokładnie i nie ma tej sceny z misją z Planety X, bo ja byłem przekonany, że ona jest, że te Żona dzieciaki jest. które tam mm -hmm. się łączą no nie znalazłem jej, tutaj po prostu Cipa wybiega i krzyczy, że mamy już łączność mm -hmm. i to jest tyle. No ja jej Ale nie no, pamiętałem. No, no to dygresja, dygresja. A sama książka naprawdę na plus i ogólnie druga faza, e, pomimo tego, że absolutnie w, w, w, niepotrzebna tak duża i wiele rzeczy tylko zepsuło, zamiast e, coś fajnego zrobić, to mimo wszystko tą drugą fazę na chwilę obecną, a jesteśmy no, krok przed finałem, e, miło się czytało. Mhm. Ona jest też chyba najbardziej obszerną książką drugiej fazy, nie? z tego, z tego co kojarzę. No to jest prawie 500 stron. Tak, ale szybko się czyta, szybko się czyta, bo ja już nie pamiętam, czy ja ją czytałem w papierze, czy, czy na, na czytniku, ale weszła absolutnie w e, kilka dni. Mówię, z mojej perspektywy, zwłaszcza to druga połowa, gdzie się po prostu, jak udana Dana Brauna, e, strony przerzuca szybciutko, bo tam, jest, e, tam się tak dużo dzieje. E, brać, kupować, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, chociaż nie sądzę że jeśli ktoś nie kupił, to raczej nie kupi, a wszyscy, którzy chcieli, to już tę książkę mają. Ale mi się, mi się ona podobała. Tak? No końcówka odejmuje oczko albo dwa, niestety, ale to jest, to jest fajna rzecz. Ale żeby było jasne, końcówka z wyjaśnieniem wątku ważnego tak, dla wszystkich tak, tak, o tej końcówce faz, mówię. a nie końcówka z samej historii. Mhm, dokładnie. No dobrze, to my zacieramy rączki, za chwilę będzie ścieżka zemsty, i tym razem przeczytamy ją od razu i omówimy od razu, żeby w te komiksy wejść i w maju w nową książkę, w trzecią fazę i Jerego już w to wciągnąć. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo, Rychu, za tę rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia niebawem, w przyszłości. Cześć! Cześć! You it, man. Game over, man! It's game over! What the fuck are we gonna do now?!